MOLIUM Myśli inspirowane literaturą Mówi Thomas Lee Witam Cię serdecznie w kolejnym rozdziale MOLIUM audycji, która jednocześnie stanowiąc zbiór różnorakich wrażeń przemyśleń związanych z różnymi, przeróżnymi książkami jest tak naprawdę jednocześnie rodzajem takiego głosowego pamiętnika pełnego spontanicznych, swobodnych dygresji oraz e, stanowi również rodzaj myśli zatopionych w bursztynie na przyszłość zarówno dla mnie samego, gdyż e, dosyć ciekawie, interesująco i, i nawet miło jest wrócić nawet po latach do tego, nie, mając taki punkt referencyjny, punkt odniesienia na temat konkretnych książek, na przykład co się myślało o tych książkach i tak dalej jak się na przykład rozważa powrót do danej lektury ale i też dla potomności o, tak powiem hmm. rozdział 46 nie jestem pewien czy się odzwyczaiłem trochę od nagrywania gdyż kawał czasu minął a czy z drugiej strony według pewnych teorii czas jest tylko iluzją i to też e, można dosyć czuć jeżeli się wczuć w to wszystko. Hmm. Można dosyć dobrze odczuć względną naturę czasu. O. Ale nie o tym dzisiaj. O czym dzisiaj chciałbym Tobie opowiedzieć, to dzisiaj tak punktowo będzie o jednym zagadnieniu głównie z kawałkiem innego. Oraz jeszcze planowałem sobie opowiedzieć pewną małą ciekawostkę, bo dawno chyba w molium. Ciekawostek nie było. Tak więc, o czym dzisiaj? Dzisiaj chciałbym opowiedzieć o czymś, co sobie tak nazwałem roboczo tandemem nieśmiertelności. Tandem nieśmiertelności. O co chodzi? Otóż tak się interesująco złożyło, iż do aktualnie czytanych książek przeze mnie należą m.in. Mm, książki Future autorstwa Dmitrii Glukowskiego oraz Gwiazda Pandory autorstwa Petera Harrisona bodajże. Jak dobrze pamiętam, a raczej dobrze pamiętam. Dlaczego to jest ciekawa koincydencja? Dlatego, iż w obu z tych książkach Spore miejsce zawiera motyw nieśmiertelności. Nieśmiertelności człowieka. Nieśmiertelności gatunku ludzkiego. To jest ciekawe, że jeżeli chodzi o gatunek science fiction, bo jak już pewnie się domyślasz, obie te powieści należą do gatunku science fiction. Ciekawym jest dla mnie, że w gatunku science fiction być może nawet coraz częściej napotykam, nie wiem czy coraz częściej się pojawia samo przez się, ale ja coraz częściej we własnym doświadczeniu napotykam na motyw nieśmiertelności, poruszany tu i tam, czy to w powieściach, czy to w filmach, czy to w serialach. Um, przecież jakiś czas temu gdzieś tam w Molium, a prawdopodobnie w Molium Snippets, czyli takim specjalnym wydaniu Molium dedykowanym różnorakim ciekawostkom stricte, wspominałem o takim serialu jaki to był tytuł? Coś z węglem, coś z węglem. W tytule Netflixowy serial science fiction i tam właśnie był mocno oczywiście poruszony, mocno obecny temat nieśmiertelności. Ale to nie jest jedyny serial, który dotyka tego zagadnienia. Niedawno zetknąłem się z innym, francuskim, tym razem pod tytułem Ad Vitam. Tak, i to też jest dosyć, też tego akurat nie oglądałem jakoś specjalnie bardziej, dlatego, że nie przypadł mi do gustu, tylko tak nadgryzłem, zaspakowałem sobie z czym coś się je i tam też było dosyć, dosyć takie specyficzne i kuriozalne na tyle nawet, że była przedstawiona wizja świata, wizja przyszłości, w której śmierć, śmierć jest tak osobliwym i egzotycznym zjawiskiem dla przeciętnego obywatela, że właściwie nie potrafi sobie jej wyobrazić, nie wie co to jest. I kiedy, kiedy już dochodzi do tak wybitnie rzadkiego wydarzenia, że ktoś umiera z jakichkolwiek przyczyn, coś co nie powinno mieć tam nigdy miejsca, to jeżeli próbuje się wytłumaczyć bliskim co się tak naprawdę stało, to oni mówiąc kolokwialnie w uproszczeniu się zawieszają tak jakby na tym, nie z jakiegoś załamania czy z czegoś, tylko bardziej z takiego błędu logicznego, że nie ma w ich słowniku pojęcia śmierci, więc oni mają poważną trudność ze zrozumieniem o co tak naprawdę chodzi, co tak naprawdę się stało, co tak naprawdę ktoś ma na myśli, mówiąc im, że ich bliski już nie wróci. No jak to już nie wróci? No zawsze, zawsze wracają. Przecież o co chodzi z tą całą śmiercią? To, to jest w ogóle, wiesz, wyobrażenie sobie, że kogoś może już nie być na no, amen. Leży całkowicie poza granicami wyobraźni człowieka w tej wizji przyszłości przedstawionej w tym serialu Ad Witam. Także to jest jedno kuriozum. Inne kuriozum jeszcze, jako dygresja, ciekawostka z tego konkretnie serialu, to powiedzmy mamy taki odłam, nazywać go anarchią to chyba za dużo, ale taki alternatywny odłam, który celebruje śmierć. Odłam, który buntuje się przeciwko, przeciwko tej wszechobecnej nieśmiertelności postrzegając ją za naruszenie praw natury i za profanację świętości życia stricte, to jest ciekawe, ciekawe podejście, profanację świętości życia, i oni uważają, że życie ma wartość prawdziwą wtedy, kiedy się go nie narusza, nie interferuje się z nim poprzez to sztuczne przedłużanie w nieskończoność. Więc dla nich zjawisko śmierci jest definitywnie okazją do celebracji. Jak ktoś ma umrzeć z ich grona, no bo oni pozwalają na to, oni nie poddają się tym zabiegom mającym przedłużać życie w nieskończoność, to jak już ktoś ma umrzeć, to dla nich to jest okazja do celebracji. Stricte. I jest wielkie święto, tak urządzone najlepiej, żeby, żeby ten ktoś umarł na ich oczach. Także... Następne totalne kuriozum, <śmiech> ciekawe, całe to zagadnienie nieśmiertelności wygląda na to, że stanowi świetny pretekst do kreatywności, czy to literackiej, czy to reżyserskiej, do nowych pomysłów, do kreowania nowych wizji przyszłości. I teraz jeżeli chodzi o, o te powieści, które wspomniałem, kilka słów o nich. Dmitry Glukowski i e, Peter Hamilton. Może od Petera zacznę. Peter O Peterze niedawno wspominałem. Także jeszcze tak na marginesie. Dzisiejszy rozdział więc jest dedykowany science fiction. No, także z góry, z góry wiadomo o co chodzi. Ale też gdzieś tam pod koniec chciałbym jeszcze kilka słów powiedzieć o takiej uniwersalnej ciekawostce, nie związanej stricte z science fiction, tylko bardziej z czytaniem książek. Um, zwłaszcza, zwłaszcza jeżeli żyjesz z kimś w związku. Także jeżeli to Cię ciekawi, o co chodzi z książkami w kontekście związków, haha, to możesz sobie później przewinąć, ja w notatkach do tego rozdziału ym, zaznaczę, od której minuty poruszę konkretnie tamten temat. Także jeżeli nie interesuje Cię science fiction, to możesz sobie tam zerknąć i zobaczyć, odkąd mówię o tamtej ciekawostce, od razu tam przeskoczyć. Natomiast jeżeli ciekawi Cię gatunek science fiction, no to przechodzę do rzeczy i tak, Peter Hamilton był już poruszany w Mullium, w którymś z wcześniejszych rozdziałów. Mianowicie, to jest w ogóle autor całego szeregu książek, gdzie spora część z tych książek jest tak naprawdę ze sobą powiązana w luźniejszy, czy ściślejszy sposób. To są serie, cykle, już teraz dokładnie nie pamiętam jakie. Mówiłem o tym prawdopodobnie właśnie wcześniej, gdzieś tam przy okazji takiej książeczki, Petera, prequela, takiej nieśmiałej książeczki, chyba mało znanych dosyć, gdyż Peter jest bardziej znany zdecydowanie z innych powieści, które napisał, ale napisał też prequel do tego wszystkiego. Ja chciałem to czytać w kolejności fabularnej. W chronologicznej kolejności fabularnej, czyli tak jak idzie fabuła. I jeżeli chce się czytać w książki, powieści Petera w ten sposób, to należałoby rozpocząć od takiego właśnie niewinnego prequela, pod tytułem Miss Spent Youth, czyli taka w wolnym tłumaczeniu zmarnowana, zmarnotrawiona młodość. Książka, która prawdopodobnie nie została jeszcze przetłumaczona na język polski, czy wydana na polskim rynku, bynajmniej oficjalnie. i e, Stanowi taki totalny przedsionek do całej tej serii, tego wszystkiego co się dalej dzieje tak naprawdę. Zobaczyć pod maską, zobaczyć jakby korzenie tego, jeszcze bardzo zbliżone do naszych czasów, dosyć nie tak fantazyjne bardzo, nie tak abstrakcyjne bardzo w związku z tym, że autor popuścił wodze wyobraźni, tylko gdzieś tak jak już stwierdziłem, dosyć bliskie jeszcze naszej teraźniejszości, tylko troszeczkę występujące naprzód w czasie, prezentując pewne bardziej takie zarzewia nowych idei, nowych pomysłów, nowych technologii, ale tylko, tylko troszeczkę. I ja postanowiłem tą powieść przeczytać i całe wrażenia z tej powieści, prawdopodobnie właśnie, prawdopodobnie całe, zawarłem w Molium, w którymś z wcześniejszych rozdziałów. Link oczywiście do tegoż będzie znajdował się w notatkach do dzisiejszego. Także jeżeli interesujecie Cię sięgnięcie po um, prozę Petera Hamiltona, to dobrym pomysłem może okazać się lektura tamtego um, nagrania. Dlaczego miałoby Ciebie interesować zapoznanie się z prozą Petera? To jest oczywiście kwestia indywidualna, kwestia gustu. Proza Petera jest określana mianem Space opera I to jest właściwie stereotyp. Totalny. Jak taka etykietka. Nakleić na coś etykietkę o opery kosmicznej, Space Opery, i już można mieć masę skojarzeń, nawet uprzedzeń, i tak dalej. Ja nie przepadam za tym określeniem. Cała saga Dune jest tak samo praktycznie zetykietowana: Dune Franka, Herberta i później Briana. E ja za tym nie przepadam, opowiadałem już też o tym w Molium. Gdzieś tam wspominałem właśnie, że nie przepadam za określeniem Space Opery. Jeżeli miałbym Tobie opowiedzieć tak pokrótce, o czym to się wydaje, że jest książki Petera Hamiltona. To o ludzkości rozwijającej się w przyszłości. Jest ta ekspansja w przestrzeń. Są bardzo ciekawe technologie. Mamy jakichś obcych. Mamy jakiś konflikt. <grych> I hmm. Wiesz, ja bardzo mało na ten czas przeczytałem w świetle całego dorobku tego autora. Ale jeżeli wziąć to samo przez się, to nie jest tego wcale mało, dlatego że to są generalnie Tomiszcza i ja aktualnie jestem w trakcie takiegoż jednego z Tomiszcz pod tytułem Gwiazda Pandory. I tegoż, to mistrza przeczytałem już dosyć sporo i mogę Ci powiedzieć jedną rzecz, że w Diunie, a właściwie w Dune'ach, co mi się nie podobało generalnie, to, to w ogóle to jest fantazja i dużo by mówić, walory yy, Dune'y, ale nie, nie chcę teraz opowiadać o Diunie stricte. Natomiast co mi się w Diunie nie podobało, to... Intrygi. Intrygi, które wydają się być dosyć na topie i dosyć modne w różnorakich produkcjach, w różnorakich serialach przede wszystkim. Obojętnie, ja już niejednokrotnie miałem takie wrażenie, że obojętnie nawet jaki gatunek serialu, to w wielu produkcjach używa się fabuły czy różnych pomysłów jako, miałem takie odczucie, pretekstu do tego, żeby po prostu przedstawić jakąś garść intryg. Gdzieś tam zagmatwanych, zawalowanych, błyskotliwych i to wszystko się gdzieś tam właśnie gotuje w tej intrygującej zupie. I generalnie chodzi non stop o te intrygi, natura ludzka, tak zwana, rzekoma, intrygi, intrygi, intrygi, przemoc, agresja, może gdzieś tam, może hipokryzja. I to wszystko się do tego sprowadza, obojętnie czy mówimy o przygotowym, czy science fiction, czy, czy obyczaj, czy jeszcze coś. I jeżeli chodzi o dune. Opowieści z serii Dune, to tam właśnie nie podobały mi się te intrygi, że tam było to dosyć jaskrawe i sprawiało na mnie takie wrażenie, że jak gdyby było pisane pod publikę, marketingowo, żeby właśnie szokowało, żeby robiło wrażenie, żeby zaskakiwało, czyli tak jakby odczucie sztuczności. I teraz, jeżeli miałbym Tobie powiedzieć choćby garść informacji na temat prozy Petera Hamiltona z perspektywy teraźniejszej, czyli właśnie nadgryzienia jej dopiero, ale jednocześnie z sensownego, bo to są grube to mistrza, to mógłbym Tobie powiedzieć, że póki co to tych intryk wydaje się tam nie być, przynajmniej nie na taką skalę, nie w tak jaskrawy sposób, który wywoływałby Odczucia sztuczności w czytelniku. Przynajmniej we mnie nie wywołuje. Czytając tą gwiazdę Pandory, nie miałem odczucia sztuczności, nawet kiedy jakakolwiek intryga się gdzieś tam pojawiła. Nie miałem odczucia sztuczności. Nie przeszkadzały mi te intrygi, dlatego że one właśnie tam na ten pierwszy plan nie wychodzą. Postaram się jeszcze trochę więcej opowiedzieć o, o tej książce, dlatego że to jest dobra okazja, gdy byłem w punkcie tej zmarnowanej młodości, tego prequela niewinnego. Mówię tak żartobliwie niewinnego, bo to taka mało znana książka, taka nieśmiała. Mało kto o niej wspomina. W Polsce i w ogóle prawdopodobnie nie ma. I w ogóle. Więc um, to jest taki niewinny prequel. I, I jak czytałem ten prequel, to też częstokroć zetknąłem się z opiniami czytelników, że jest spora różnica pomiędzy stylem tego prequelu a kolejnymi tomami, które Peter napisał. Że to są w ogóle dwie różne sprawy, dwa odrębne style. Ja, mnie intrygowało, chciałem się przekonać, jak bardzo duża to jest różnica. Czy ja ją odczuję? Jak bardzo ją odczuję, jeżeli już? Teraz już mogę odpowiedzieć na to pytanie i powiem Tobie, że dla mnie... Nie ma dużej różnicy, pewna jest, ale duża, dużą bym ją raczej nie określił. Co mnie jeszcze ciekawiło to to, że właśnie czy, czy ta proza, jeżeli oni ją wiązali różni czytelnicy z tą etykietką Space Opery, Opery Kosmicznej, że tam jakaś taka mało ambitna treść nastawiona bardziej na jakąś tam kosmiczną nawalankę i tak dalej, mnie ciekawiło, czy faktycznie tak będzie, czy na mnie to zrobi takie wrażenie płytkości, niskiej ambicji, czy żadnej ambicji, sztuki dla sztuki, a może nawet pisania pod publiczkę znowu, kto wie. I tak też mogę odpowiedzieć na to pytanie i mogę odpowiedzieć na pytanie to w ten sposób, że na szczęście nie, póki co, póki co czyta mi się Gwiazdę Pandory dosyć dobrze. Hmm... Może bym nie powiedział, że jakoś mnie bardzo, bardzo chwyta. Chociaż były takie, były takie etapy, że ona mnie bardziej absorbowała. Jak najbardziej. Były takie hmm, miejsca przyspieszające, gdzie akcja przyspieszała i to mnie bardziej wciągało, udawało się autorowi mnie skutecznie zaobserwować. Natomiast reszta, reszta chociaż nie jest nużąca dla mnie, to jest bardziej taka ustatkowana. I to jest dla mnie atut. Nie powiedziałbym, że jest spokojna, ale powiedziałbym, że jest ustatkowana. Jest, może lepszym określeniem byłoby hmm, umiarkowana. Ma, trzyma taki jak umiar, dzięki czemu nie mam takiego wrażenia, znowuż, tej sztuczności. Nie mam wrażenia, że ktoś próbuje hmm, szarpać ze struny emocji czytelnika, dla samego efektu. Nie mam wrażenia właśnie takiego efekciarstwa. Mam za to wrażenie, że jest przede mną przedstawiana wizja przyszłości, że autor sobie coś wymyślił i naprawdę chce się tym podzielić. Naprawdę się, że tak powiem, postarał wymyślić coś interesującego i zależy mu na tym, żeby się tym, tą wizją ze mną podzielić, a raczej dzielić, i dzielić, i dzielić, i dzielić Nie niemalże w nieskończoność, bo tego jest sporo, tych stron jest sporo, prawdopodobnie one są tak zasobne, tak objętościowo spore właśnie w związku z, tą, z tym umiarkowaniem, że to jest pisane, chociaż to jest, to jest ciekawy ewenement, że z jednej strony wydaje się to zwięzłe i to się trochę kojarzy z Dune'ą, że są takie jakby hmm, kadry, Jeden kadr, drugi kadr, kadr po kadrze, patrzymy tu, patrzymy tam, na jeden wątek, na drugi wątek, na trzeci i tak skaczemy po wątkach. Na chwileczkę, jeden wątek, na chwileczkę, drugi, to znany jakby mechanizm z DUNE. I z drugiej strony zaskakuje, że jednak mimo wszystko, mimo tego, że to są tylko takie niby krótkie kadry, krótkie takie spojrzenia na poszczególne wątki i sobie tak skaczemy, mimo wszystko jest to dosyć obszarne, obfite w treść. Prawdopodobnie przez to umiarkowanie. Gdzieś to się tam mieści, gdzieś to, gdzieś to tam rozciąga tę treść być może. I to sobie tak powoli statecznie idzie do przodu, ale jednocześnie co ciekawe, nie jest właśnie nużące. To jest bardzo interesujące, że nie jest nużące. co jest y, możliwe między innymi czy w sporej mierze, moim zdaniem, dzięki y, zaangażowaniu dosyć interesujących pomysłów, dosyć interesujących koncepcji. Ale znowuż, miałem nie dedykować. To jest takie kuszące, dedykować cały rozdział Molium tej powieści. Ale miałem tego nie robić tym razem, tylko skoncentrować się właśnie na tym tandemie nieśmiertelności. I postaram się do tego wrócić. Tobie chciałem tylko tak mniej więcej zarysować, o co z tym chodzi. Ciekawe pomysły, czyli tak wracając do tamtego pytania, dlaczego miałaby Cię interesować proza Pitera, czy, czy dlaczego mogłoby być dobrym pomysłem, danie jej szansy. To dlatego, że jest to proza science fiction, która ma w sobie zaangażowane dosyć interesujące pomysły. Ja bym nie powiedział, że to jest po prostu taka płytka, pusta nawalanka, że jest to mało ambitne. Jeżeli chodzi o moją percepcję, moją perspektywę, mój indywidualny gust, ja tego tak nie odczuwam. Nie odczuwam też tam tej wspomnianej sztuczności i szarpania za emocje na siłę dla samego efektu, efekciarstwa. Natomiast co odczuwam, to przedstawienie prawdziwej jakiejś tam wizji, którą autor sobie wymyślił, właśnie z ciekawymi pomysłami. Yy, pomysły same są dosyć ciekawe, szczególnie jak sobie je zwizualizować, wyobrazić. Być może, być może nagram na ten temat specjalny, dedykowany rozdział Molium, tak jak do tej pory robiłem. I wtedy opowiem Tobie szerzej o tych pomysłach bardzo interesujących, które właśnie Peter zawarł w swojej serii. Yy, natomiast yy, Natomiast dzisiaj chciałbym się skupić na, na stricte zagadnieniu nieśmiertelności, dlatego, że to jest ciekawy zbieg okoliczności, że e, dzięki temu, że czytam jednocześnie między innymi te powieści Petera e, Hamiltona Gwiazdy Pandory i Dmitriego Glukowskiego Fitcher, to mam tą możliwość spojrzenia na e, dwie różne wizje tego samego tematu, nieśmiertelności. Dmitrij Glukowski znowuż, kilka słów na temat. Dmitri. Dmitrij, autor kultowego metra. Metro 2033, 34 i dalej. Metra, metra. Kiedyś się w tym zaczytywałem. Tutaj znowuż mamy do czynienia z książkami nie tylko science fiction, ale i bardzo postapokaliptycznymi. Takimi bardziej ponurymi. Może mrocznymi nie. Chociaż miejscami na pewno są mroczne. I na pewno miejscami są wręcz psychodeliczne. Ale generalnie dominuje ponury klimat. O, tak bym powiedział, jeżeli chodzi o prozę Dmitriego Glukowskiego z serii Metro. I tak też ona sobie istnieje. Jeżeli lubisz takie klimaty, to tam jest się w co wczytać. Co mi się podobało w tamtych powieściach, między innymi, to to, że w sporej mierze były to też powieści drogi tak naprawdę, a motyw drogi, takiej podróży jakiegoś bohatera czy bohaterów, którzy tak naprawdę większość czasu podróżują, to jest jedna z rzeczy, które ja bardzo lubię w literaturze. Motyw drogi po prostu. I on tam był mocno, mocno, mocno obecny, mocno zaimplementowany właśnie w tych metrach. Oraz jeszcze właśnie kolejna rzecz, którą bardzo lubię, czyli taki outsiderystyczny klimat. Nie chcę powiedzieć przytulny, ale outsiderystyczny taki. Dlatego, że jak może się domyślasz, sporą część tej podróży zawartej w serii metro. Spora część tej podróży miała miejsce, gdzie? Właśnie w tunelach metra postapokaliptycznych, czyli już po, po tej całej zagładzie, czy, czy co tam się stało. Tunele metra znowuż y, są dosyć y, miejscem, w którym jeszcze tli się jakieś życie, tli się jakaś ludzkość i tam to wszystko się kręci. Swojskie bardzo klimaty, rosyjskie też, y, tak przy okazji, chociaż nie tylko chyba gdzieś tam później. W każdym razie, Mamy to metro i jeżeli chodzi o autora Dmitriego Glukowskiego to on jest właśnie, mam wrażenie, takie najbardziej znany właśnie z tego metra. Ale jakiś czas temu napisał powieść Future i w jednej z recenzji tejże, czy po prostu w krótkiej notce dotyczącej tej książki przeczytałem, że o ile do wcześniejszych powieści wychodził z perspektywy takiego jeszcze niemalże nastolatka, a może dosłownie nastolatka, że on wtedy był w takim faktycznie wieku i to były takie początki, chociaż dosyć udane, dosyć takie przebojowe, to jednak początki to tutaj um, ktoś określił Dmitriego, że tutaj udało już mu się wejść z tej dojrzalszej perspektywy. Po latach Dmitrij dorósł i napisał znacznie bardziej dojrzalszą powieść, znacznie bardziej taką ambitną, według recenzenta, według autorarnocki. Hmm... I znowuż mógłbym się wypowiadać i wypowiadać na ten temat, jak ja bym to skomentował, czy faktycznie bym określił tę powieść bardziej dojrzalszą, i tak dalej. Coś w tym jest, powiem tylko teraz, żeby już nie popadać w tę dygresję. Coś w tym jest, zgodziłbym się z tym generalnie, aczkolwiek bez takiego um, insynuowania, że metra dojrzałe nie były. Powiedziałbym bardziej, że po prostu feature, ta powieść Future Dmitriego jest po prostu inna, to jest coś innego. No i zdecydowanie udało mu się napisać coś mocniejszego nawet, co już nie jest po prostu zabawkowo jaskrawe. Nie robi też wrażenia tego sztuki, sztuki dla sztuki, tylko ma już charakter. A takiego prawdziwego, niepowtarzalnego charakteru o coś takiego chyba trudno. Myślę sobie, łatwo jest, łatwo jest szarpać struny emocji, łatwo jest poruszać, tak sądzę, albo przynajmniej o wiele łatwiej niż stworzyć coś naprawdę charakterystycznego, taki indywidualny charakter, książka z charakterem. No i myślę, że to się Dmitriemu udało, niemniej jednak tak, żeby było ciekawiej i to mi ta powieść nie przypadła do gustu, chociaż nadal nią czytam. Ale znowuż, daje ona właśnie tą ciekawą możliwość porównania dwóch zupełnie innych wizji nieśmiertelności. Jak autor patrzy, jakby mogła wyglądać ludzkość, którą stać na życie wieczne. O, I to zarówno u Dmitriego, jak i u Petera Hamiltona. Tyle, że u Dmitriego jeżeli chodzi o future, to jeszcze o czym jest ta książka, kilka słów, to to już nie jest Space Opera, tu już nie ma kosmosu generalnie. <śmiech> tutaj mamy coś, co dzieje się na Ziemi, na naszym <śmiech> swojskim podwórku i tutaj mamy um, zdecydowanie takie ludzkie sprawy, ziemskie sprawy, o tak może powiem, ziemskie sprawy. Czyli póki co przynajmniej zero obcych. <śmiech> zero, tego typu rzeczy. Natomiast całość koncentruje się na czymś zupełnie, zupełnie innym. Zupełnie inny aspekt, nieśmiertelności, z zupełnie innej strony. I to jest dosyć interesujące. I teraz tak krótko, albo i albo nie krótko, żeby Ci przedstawić właśnie dla ciekawości to sedne sprawy. Jak została nieśmiertelność przedstawiona w obu powieściach? Tak też. U Petera Hamiltona, znowuż wróćmy do Pitera. Mamy nieśmiertelność w formie tak zwanej rejuvenacji, czyli takiego odmładzania. Coś właśnie takiego, co w tym ad vitam było, przy czym na temat ad vitam nie mogę się wypowiadać jakoś specjalnie e, wiarygodnie, dlatego, że tam bardzo mało tego serialu ad vitam obejrzałem i mogę się mylić w pewnych kwestiach, ale na tyle e, tego kawałeczka serialu, co obejrzałem, na ile się orientuję, to tam sprawiało to wrażenie właśnie, że oni nieśmiertelność uzyskują poprzez podobny proces, czyli jakiś zabieg, Y, któremu trzeba się poddawać raz na jakiś czas, raz na, raz na ileś tam lat, po którym to zabiegu człowiek dalej sobie żyje, jest odmłodzony. Więcej szczegółów nie znam. Natomiast jeżeli chodzi o, o Petera, to u Petera mamy tą rejuwenację, przedstawioną tak naprawdę bardzo już w tej zmarnotrawionej młodości. Tam ona się wyłaniała na światło dzienne. I tam jeden z głównych bohaterów był tak naprawdę pierwszą osobą na świecie, która została poddana eksperymentalnie temu zabiegowi, przez co został gwiazdą, celebrytą tak naprawdę. I wokół tego się wszystko kręci. To był pierwszy, ha, pierwszy człowiek poddany rejuvenacji. Natomiast w Gwieździe Pandory, książce, która znowuż na marginesie, kolejna ciekawostka w Polsce, w polskim wydaniu, te książki już są dostępne jak najbardziej po polsku, w polskim wydaniu, Gwiazda Pandory jest rozbita na dwie części. Na część pierwszą pod tytułem ekspedycja i część drugą pod tytułem inwazja. Jeżeli chodzi o oryginał anglojęzyczny, to tam Gwiazda Pandory występuje po prostu w jednotomowej formie i już. Natomiast w Polsce mamy to rozbicie na dwa tomy. Nie pierwszy taki przypadek, kiedy właśnie coś jest jako jeden tom dosyć opasły w oryginale, a w Polsce się to z jakiegoś powodu rozbija. No ale mniejsza. Mamy te dwa tomy, ja jestem aktualnie w trakcie inwazji. Wracając do Pitera i do tej rejuwenacji, to w czasach gwiazdy Pandory, które już są sensownie daleko w przyszłość od czasów wspomnianej zmarnotrawionej młodości, prequela, to tam rejuwenacja jest jak najbardziej powszechna, jest na porządku dziennym, jak najbardziej wrosła w mentalność ludzi rejuwenacja, co za tym idzie? Właśnie wspomniana nieśmiertelność. To, że w praktyce oznacza ona dla człowieka życie wieczne. I to faktycznie, tak jak było to, że tak powiem, marzeniem osób ze zmarnotrawionej młodości, faktycznie stała się ona dostępna dla mas. Takie odczuwam wrażenie, czytając Gwiazdę Pantory, że rejuwenacja jest już na tyle powszechna, że każdy może sobie na nią pozwolić. I mamy więc tę rejuvenację. Czyli coś takiego, że mamy raz na jakiś czas zabieg. Nie ma określonych stricte ram czasowych. Być może są jakieś wytyczne, jakieś zalecania, ale generalnie różne osoby poddają się tej rejuvenacji w różnym czasie według własnej woli. Niektórzy szybciej, niektórzy bardziej zwlekają, z tym czekają. Zależnie od własnego gustu, własnych preferencji można się temu poddawać w różnym czasie. Więc tak ludzie robią generalnie, poddają się tej rejubinacji, i tak mamy ciekawe, bardzo wszelkie implikacje tej nieśmiertelności i tej rejubinacji. Zabieg sam rejubinacji, czyli tego odmłodzenia, sprawia, że ciało jest jakby odmłodzone, ale oczywiście można sobie dodać własne preferencje, taką, chciałoby się rzec. Informatycznym językiem, kastomizację, czyli takie dostosowanie tego ciała do własnych preferencji, nie tylko odmłodzić, ale jeszcze zrobić coś z tym ciałem um, w kwestii własnego gustu, jak można by je bardziej, że tak powiem, dopracować. Ja czasami nawet miałem wrażenie, że na życzenie można by sobie spokojnie zmienić płeć. I to jest, jestem prawie pewien, że faktycznie tak jest pewien nie jestem, ale jestem prawie pewien, że dobrze pamiętam, że faktycznie nawet jak chcesz, to nawet do takiego stopnia możesz sobie dostosować to własne ciało po rejuwenacji, że możesz nawet spokojnie zmienić płeć. I nie chodzi o jakiegoś transwestyta, żeby teraz robić. Um, nie o coś takiego, tylko o takie prawdziwe. Już taka technologia, która pozwala na prawdziwą zmianę płci, czyli faktycznie, że dostajesz tak jakby nowe ciało, niemalże, z Twojego jest po prostu przeprogramowane, że zmienia się w nowe ciało, już takiej realnej, rzeczywistej kobiety, jeżeli byłeś mężczyzną lub mężczyzny, jeżeli byłaś kobietą. Także takie wrażenie miałem, tego pewien nie jestem, ale to jest dosyć, dosyć prawdopodobne, że nawet takie coś było, czy jest możliwe w świecie gwiazdy Pandory Petera Hamiltona. Natomiast generalnie, co, generalnie chodzi o różne takie podkręcenia, tuningi, o coś, co już się bardziej kojarzy Właśnie z tym węglem, czy to nie był tytuł modyfikowany węgiel? Tak, to był modyfikowany węgiel właśnie, ten serial z Netflixa. I to się bardziej kojarzy. Tam właśnie były różne takie rozszerzenia, jakieś tam e, różne tuningi, że ciało było wyposażone w różne dodatkowe rzeczy, jakieś tam wszczepy, jakieś rozszerzenia, czy to, że było silniejsze, czy to, że miało jakieś tam wbudowane dodatkowe możliwości, zupełnie nowa wizja smartfona, zupełnie nowa wizja głosowego asystenta. No, cała, w ogóle sporo tych pomysłów było ciekawych, mm, jeżeli chodzi o modyfikowany węgiel. I tak samo też tutaj, tutaj praktycznie też dostajemy to, że ciało ludzkie na, jakby już z marszu jest zintegrowane mm, z tak zwaną unisferą, czyli tamtejszym internetem, internetem tamtych czasów, przyszłości, internetem przyszłości, który nazywa się unisferą. I ciało jest zintegrowane z tą unisferą, mm, Człowiek jest wyposażony, ma takiego własnego tak zwanego eka merdynera. To lepiej brzmi po angielsku, aż teraz nie pamiętam jak dokładnie w oryginale. W każdym razie. Ten eka merdyner bardzo właśnie przypomina takiego głosowego asystenta, jaki dzisiaj dopiero wyłania się jeszcze i wyłania. Hej Google. <laughs> Coś takiego. Um, natomiast. Hm. Um, zaraz zgubiłem wątek, bo sobie sprawdziłem na smartfonie, czy to się nagrywa, czy nie nagrywa. W każdym razie, mamy tego głosowego asystenta, który zawsze jest z nami, zawsze jest z nami. E, mamy szereg możliwości, do których nie potrzebujemy już trzymać smartfona w kieszeni, wyjmować go, trzymać tabletów. wszystko jest zintegrowane. Możemy widzieć różne rzeczy przez nasze własne oczy, nasz aparat wzroku sam jest już jakby udoskonalony. W ten sposób, żeby przedstawiać tam nie tylko obraz, jaki widzimy przed sobą, ale i też obraz który obraz komputerowo generowany, jakieś dane, jakieś nakładki, rozszerzenia, coś jak takie te wyświetlacze w samochodach niektórych, które potrafią wyświetlać pewne rzeczy na szybie, przed oczami kierowcy. To coś takiego, tylko widzisz to swoim własnym wzrokiem, bez potrzeby zakładania jakichkolwiek okularów. Po prostu to widzisz gdzieś tam. Ciekawe. Ciekawa koncepcja, też, też nierzadko obecna w jakichś tam serialach science fiction. Teraz niedawno zetknąłem się z innym serialem, też francuskim, jaki to był tytuł? Osmoza, Osmoza, Osmozis. I ten serial już na samym początku właśnie miał taką scenę niemalże gdzieś tam w, w pierwszym odcinku, yy, gdzie właśnie idzie sobie bohaterka i spogląda na inne osoby w pomieszczeniu i widzi, przy każdej z nich pojawiają się takie różne chmurki, podpisy na żywo, w czasie rzeczywistym. Czyli ona jest jednocześnie w rzeczywistości fizycznej, ale jednocześnie ma tą taką komputerową nakładkę. W jej własnych oczach pojawiają się takie dopiski, które ona widzi, są dla niej nieodróżnialne. jakby Pojawiają się w czasie rzeczywistym. Widzi na przykład, widziałaby Ciebie i obok Ciebie taką chmurkę od razu z podpisem, kim jesteś ile masz lat i tak dalej, no coś, coś w tym stylu. Na tym polega generalnie zjawisko rozszerzonej rzeczywistości, tak zwanej. I coś takiego występuje, jakby też na porządku dziennym w Gwieździe Pandory, ta rozszerzona rzeczywistość. W każdym razie wróćmy do tej nieśmiertelności. Mamy tą rejuvenację w której nie tylko możesz się odmłodzić, ale możesz też usprawnić w jakikolwiek sposób własne ciało. Możesz e, jak, dodać jakieś tuningi, roz, nowe funkcje, rozszerzenia. Coś takiego, coś, coś udoskonalić. I jakie są implikacje? Jest cały szereg w ogóle implikacji tej nieśmiertelności w praktyce. Generalnie jedną z ciekawszych implikacji jest rozróżnienie społeczeństwa na, na znaczy takie umowne rozróżnienie na pierwszożyciowców tak zwanych i na osoby, które już mają za sobą przynajmniej jedną rejuwinację. Pierwszożyciowce to jest taki ekwiwalent tutejszej młodzieży, takich niedorostków, żartobliwie mówiąc, osób, które tak naprawdę jeszcze życia nie zasmakowały, jeszcze nie mają sensownego doświadczenia, dlatego że definicja sensownego doświadczenia uległa radykalnej zmianie. I teraz to sensowne doświadczenie to już nie jest osoba, która po prostu ma za sobą kilka, kilkana, no może nie kilkanaście, ale kilka mocnych dekad, gdzieś tam już jesień życia i tak dalej. Tylko teraz tak naprawdę sensowne doświadczenie ma ktoś, kto już ma powiedzmy kilka rejuwenacji za sobą. I to jest osoba, która ma sensowne życiowe doświadczenie. Natomiast jeżeli Ty nie masz jeszcze za sobą ani jednej rejuwenacji, no to jesteś ówczesnym, tamtejszym ekwiwalentem takiego właśnie nastolatka. Po prostu obojętnie ile żyjesz, tak naprawdę Twoje doświadczenie jest stosunkowo małe, wąskie. I to, to jest dosyć ciekawe, spojrzeć na takie społeczeństwo. Co jeszcze jest ciekawego, ciekawą implikacją tamtejszej nieśmiertelności, tamtejszej wizji nieśmiertelności stworzonej przez Petera Hamiltona, to coś takiego, że też jest na porządku dziennym, że możesz widzieć zgrupowanie osób, które na pierwszy rzut oka będą jawiły się w bardzo różnym wieku, podczas kiedy relacja, charakter relacji między tymi osobami, na przykład powiązań rodzinnych, może zupełnie nie odzwierciedlać tego wieku, który postrzegasz wzrokiem. Czyli na przykład osoba, która jest starsza, widzisz na przykład, widzisz na przykład jakiegoś starszego mężczyznę, powiedzmy, który wygląda na pod i widzisz obok niego dwudziestoparlatka. I ten latek w świecie Petera Hamiltona może być ojcem tego pod Dlatego, że jak wspominałem wcześniej, rejuvenacji można poddawać się w bardzo różnym wieku wedle preferencji. Ktoś sobie chce dłużej poczekać, to sobie dłużej poczeka, ktoś chce krócej, to krócej. Można też modyfikować ciała, więc dochodzi przez to do takich, dzisiaj byśmy powiedzieli kuriozalnych, tam już naturalnych jak najbardziej ludzie przywykli, obyli się z tym, sytuacji, w których właśnie ktoś, kto wygląda znacznie młodzi od Ciebie, może być Twoim ojcem, może być Twoim dziadkiem, może być w ogóle pradziadkiem, ha! To jest jak najbardziej możliwe w tym świecie. Więc, to jest też ciekawa implikacja. Jednakowoż, chyba taką najbardziej poruszającą, czy taką implikacją o największym ciężarze, jakby to rzec, moralnym, moralnym etycznym, najbardziej kontrowersyjna konsekwencja nieśmiertelności przedstawionej przez Petera Hamiltona, to dla mnie kwestia odżywiania, czyli już teraz nie jestem pewien jak to, ożywiania, to chyba było określone mianem ożywiania, ożywiania człowieka, w razie gdyby coś mu się przydarzyło poważnego. Eufemizm, bo po prostu chodzi o taką sytuację, w której człowiek ginie w jakikolwiek sposób. Zdarza się jakiś wypadek, albo zostaje zamordowany, no bo to jest nieśmiertelność praktycznie w takiej formie, w której nadal można człowieka zabić nadal może ulec śmiertelnemu wypadkowi. Nieśmiertelność polega po prostu na tym, że co jakiś czas można się jakby niemalże resetować, można odmładzać własne ciało i w ten sposób żyć w nieskończoność. Na tym polega ta nieśmiertelność. Ale wypadki się zdarzają w teorii, w praktyce, można takie, takowemu ulec, więc ludzie wymyślili taki koncept kopii zapasowej, backupu. Znowu kolejna rzecz, która występuje jak najbardziej jak najbardziej w modyfikowanym węglu. Tam przecież w sporej mierze o to chodzi. Mamy tą kopię zapasową. Tak abstrahując, jeżeli yy, nie jest Ci znany ten epizod Molium, w którym opowiadałem o modyfikowanym węglu, to tylko tak napomknę, że serial Netflixowy Modyfikowany Węgiel też powstał na podstawie powieści. I to jest chyba trylogia. Więc jeżeli lubisz czytać książki, to warto sięgnąć czy to do Wikipedii, czy to do tamtego rozdziału Molium i e, zobaczyć sobie na podstawie jakich powieści dokładnie zostało nakręcony tamten serial. To był prawdopodobnie tylko pierwszy tom, tak sądzę. A tam są całe trzy co najmniej. Więc, jeżeli to cię ciekawi, można sięgnąć od razu po powieść, po prostu i sobie przeczytać tamtą powieść i wniknąć w to. Tam to znowu, to mamy bardziej taki deszczowiec, bym powiedział. Niby sensacyjny. Czy, czy to jest przykłady Może troszeczkę, troszeczkę. Ale co tam dominuje, to akcja w przyszłości i głównie, głównie kryminał. Tak bym określił, że mimo tego, że mamy całą tą intensywną otoczkę science fiction, bardzo intensywną, daleka przyszłość, bardzo takie fantazyjne pomysły, koncepcje, technologie, ludzkość, która daleko już zaszła, to jednak o co głównie chodzi w moim odczuciu w modyfikowanym węglu, to właśnie o kryminał. O kolejną zagadkę kryminalną. Tak jakbyśmy po prostu czytali Sherlocka Holmesa tylko po prostu w innych realiach. Czytaj w realiach dalekiej przyszłości. I to wszystko. Ciekawe, ale jednak dominuje ten kryminał. Natomiast Gwiazda Pandory i wspomniane feature Dmitriego, to są zupełnie inne kwestie. U Dmitriego bardziej kwestie dominują, bym powiedział, socjologiczne. Natomiast u Pitera u po prostu taka wizja, jakby mogła wyglądać przyszłość, ciekawe zagadnienia, ciekawe pomysły, Um, nie powiedziałbym, czy tutaj konkretnie coś dominuje. Raczej mamy taki umiarkowany obraz, stonowany, gdzie żadna, żaden z motywów jakoś specjalnie się nie wychyla. I tyle. W każdym razie wracając do tego backupu tak zwanego, czyli do informatycznego określenia kopii zapasowej. Backup. Kopia zapasowa. Możesz w świecie Gwiazdy Pandory, co jest właściwie dobrym, dobrym nawykiem, robić sobie taką kopię zapasową z samego samej siebie, Polega to na tym, wiesz, robisz to tak na wszelki wypadek. Od czasu do czasu, oczywiście, czym częściej, tym lepiej, bo wtedy ta kopia jest bardziej aktualna. Polega to na tym, że udajesz się do kliniki i tam, można się domyślać, przebiega pewien zabieg, podczas którego zapisujesz sobie siebie, własne myśli i tak dalej różne rzeczy. To jest ciekawe, że na pierwszy rzut oka, kiedy się po raz pierwszy z tym zetknąć, może się ta kopia zapasowa kojarzyć co najwyżej... Początkowo ona mi się w powieści kojarzyła co najwyżej z kopią wspomnień, z zapisem po prostu wspomnień. Ale później, później wychodzi, że to nie są tylko wspomnienia, tylko tak naprawdę cała jaźń, cała osobowość, cała jakby... Całe, całe nasze jestestwo jest tak naprawdę zapisywane, może z tego wyjść. Ciekawa bardzo rzecz dotycząca tego, jest taka, że ym, jako że ten fenomen rejuwenacji jest jak najbardziej rozpowszechniony w świecie Gwiazdy Pandory i tam są osoby, które już wiele tych rejuwenacji mają za sobą, czyli prawdopodobnie dosłownie żyją setki lat, to yy, i wiesz, i no całe epoki przeżyły, to w związku z tym yy, doszły do wniosku, że one nie chcą obciążać się nie potrzebują, nie chcą obciążać się pamięcią wszystkich rzeczy, których doświadczyły przez te wszystkie lata, wieki, epoki. Ha. Chciałyby bardziej mieć więcej przestrzeni, większą efektywność własną, a żeby uzyskać tą efektywno, większą efektywność własną, to chciałyby zwolnić miejsce w swojej własnej pamięci, w swoim własnym umyśle na wszelkie rzeczy, które nie są niezbędne, czy uważają, że po prostu można to sprzątnąć, zachować, gdzieś tam odstawić na bok i się tym nie obciążać, nie mieć, tego, yy, nie mieć tego zawsze pod ręką, tylko odłożyć w bezpieczne miejsce, do takiego w przenośni rozumianego sejfu, czyli właśnie do tej kopii zapasowej. A mieć pod ręką, czyli we własnym umyśle, we własnym mówiąc kolokwialnie głowie, tylko to, co jest danej osobie potrzebne, co się wydaje bieżąco potrzebne w danym życiu, w, w tym, co ta osoba chce osiągnąć tak naprawdę aktualnie, to sobie zostawia to, jakich rzeczy, które najbardziej preferuje w własnej osobowości, wszystko co jest jej potrzebne, po prostu wybiera sobie we własnym charakterze i osobowości i doświadczeniu, przebiera w tym wszystkim jak z inwentarza, jak z katalogu, dobierając sobie, co chce sobie zostawić jakby na biurku, na bieżącym blacie, na bieżące życie, a resztę odstawia do sejfu, metaforycznie w przenośni rozumianego, czyli do tej kopii zapasowej, tam sobie zapisuje resztę i tym się już nie obciąża, nie ma do tego dostępu aktualnie. To jest dosyć interesujące i to zjawisko ma szerokie implikacje, szczególnie właśnie w przypadku, kiedy ktoś umrze, czy ulegnie wypadkowi, czy zostanie, powiedzmy, zamordowany, czy tak dalej. To wtedy można taką osobę ożywić w cudzysłowie, tak naprawdę po prostu używając tej najnowszej, dostępnej kopii zapasowej, najnowszej, jaka była wykonana, przywraca się taką osobę do życia w cudzysłowie. Dlatego chodzi o to, żeby po prostu wtłoczyć, tą, wyhodować jej ciało analogiczne, do tamtejszego, czyli takiego jakby klona, i połączyć to ciało z tymi wspomnieniami zapisanymi w kopii zapasowej, z tą całą osobowością, e, która tam jest, tym całym charakterem. Wygląda na to, że to wystarcza, żeby, żeby człowiek e, zyskał świadomość i żeby w praktyce do złudzenia przypominał swój pierwowzór, swój oryginał. Jest powszechnie uważany, że to jest on. Nie ma, wydaje się, wydaje się póki co na moje stadium lektury że nie ma konfliktu, nie ma kontrowersji wokół tego, że to nie jest prawdziwy ktoś. Tylko wydaje się bardziej, że ludzie już zaakceptowali, że to jest prawdziwy ktoś, to jesteś prawdziwy, prawdziwa Ty. Jak najbardziej. Ciekawe, wydaje się to jakby oczywistość w tym społeczeństwie, że ludzkość zdecydowała się uważać to za wiarygodne, że to jesteś Ty. To jesteś nadal Ty. Nawet jak powiedzmy, zginąłeś, czy zginęłaś, a kopię zapasową masz z miesiąca przed, przywrócąc kopii Ciebie, to nadal będziesz wiarygodny, wiarygodna Ty. To jest właśnie ta główna kontrowersja dla mnie w całym zagadnieniu w ogóle osobowości, już nie tyle nawet nieśmiertelności, co osobowości. Duża kontrowersja, która, która mnie jakby bardzo frapuje już od czasów Diuny. Dlatego, że w Diunie Mamy podobny koncept, polegający na tym, że tam wydaje się, że jaźń, osobowość człowieka jest zawarta w jego DNA. A szczególnie w ukrytej części tegoż DNA, do której generalnie nie ma się dostępu. Taki przeciętny człowiek nie ma do tego dostępu. Są wyjątki, jak na przykład taka kasta Benegeserit, zakonu sióstr Benegeserit i one, między innymi, one specjalizują się w tym, że mają dostęp do tej zakodowanej gdzieś głęboko w, we własnym DNA jaźni e, nawet przeszłych pokoleń, co ciekawe, że nawet nie tylko tam własna jaźń jest zakodowywana, zapisywana, ale okazuje się, że też są jaźnie e, przeszłych bytów. Czyli po linii, powiedzmy, żeńskiej, własnej matki, babci i tak wstecz można wręcz do pierwszej kobiety dojść, jaka istniała na Ziemi. Nawet na taką skalę, ale generalnie tam też mamy do czynienia z czymś takim, że można przenosić wręcz jaźń. Jest specjalny zabieg, coś co z nowszych produkcji znacznie, w najnowszym Star Trek'u Discovery mamy coś takiego jak ojciec Spoka przenosi jaźń, tam nawiązuje tak, taki kontakt, moja jaźń do Twojej jaźni, może kojarzysz się, jak oglądasz Star Trek'a, to coś, coś w ten deseń i Bene to robiły, że potrafiły, coś w ten deseń, coś podobnego, nie dokładnie to, że one potrafiły powiedzmy nawet na życzenie przenieść sobie jaźń, jakby ściągnąć jaźń i siostra takiej powiedzmy, matki wielebnej, powiedzmy, z zakonu właśnie umierała, no to ta matka wielebna podchodziła do niej, nachylała się, przykładała dłoń do jej czoła i, i jakby ściągała jej, jej osobowość, yy, kopiowała w, w siebie, że tak powiem, w siebie. I, I zachowywała w sobie już w tym całym zbiorze już posiadanych tych przeszłych ciał. Dodawała jeszcze ją do tego, do tego zbioru. Ym... Przede wszystkim tam kontrowersyjne było też to, że już nawet pomijając Ben że można było tworzyć klony, e, tworzyć kopie osób, e, jakby łącząc je z tym DNA, na bazie DNA e, pierwowzorów, które nawet mogły żyć, e, epoki całe temu, można było powoływać do życia klony, które tak naprawdę znowuż były e, do, złudzenia, do złudzenia odzwierciedleniem oryginału. I, tu, przy czym tutaj miałem takie wrażenie w Dunech, że to nie było tak oczywiste, że wszyscy postrzegali te klony jako, jako pierwowzory. Tamto bardziej miałem wrażenie, że część osób faktycznie uznaje te klony za prawdziwe, e, prawdziwe, czyli po prostu jakby przedłużony pierwowzór, który dalej żyje. Czyli na przykład, jeżeli jedna, jeden z bohaterów Duny nazywał się Duncan Idaho, czy nazywa się... Jeżeli teraz mamy do czynienia z klonem Duncana, to były osoby, oczywiście, które uważały tego klona Duncana za prawdziwego Duncana. Nie dlatego, że nie wiedziały, że jest klonem, tylko dlatego, że miały taki, jakby taki światopogląd, w którym, w którym to nie gra roli, że to jest klon, to o ile ten klon ma faktycznie w sobie prawdziwą tą osobowość Duncana, wszczepioną przez DNA czy jakieś tam gen, specjalne technologie, to on jest z automatu uważany za wiarygodnego Duncana. Czyli to jest po prostu ten Dankan, co żył tam. Kiedykolwiek on by nie żył, to on jest, to jest nadal on, to jest prawdziwy Dankan faktycznie. Podczas kiedy są też osoby, które nie uważałyby go za prawdziwego. To nie jest tak jasne, to nie jest tak oczywiste. Jest pewne rozszczepienie w Dunie na ten temat. Niemniej jednak tak czy owak, bez względu na to, jak kto do tego podchodzi w świecie Duny, zarówno w Diunie jak i tutaj w Gwieździe Pandory mamy do czynienia z taką kontrowersją, że nie tylko można przywrócić kogoś w cudzysłowie do życia, no tak naprawdę w praktyce no to, to jest coś takiego, że yy, można... Przecież implikacja jest prosta, łatwo dojść do wniosku, że właściwie nic nie stałoby logicznie, teoretycznie na przeszkodzie, żeby stworzyć Twojego własnego, powiedzmy, klona, zanim umrzesz. Bo powiedziałem, że te klony tworzy się w razie czego, w razie, na wszelki wypadek. Jeżeli coś Ci się stanie, to przywraca się u Ciebie w cudzysłowie, do życia, po prostu powołując do życia ciało klona, które wygląda dokładnie tak jak Twoje oryginalne ciało i wszczepia się w to ciało Twoje wspomnienia, Twoją osobowość, jaką miałeś, miałaś e, skopiowaną, kopię zapasową najnowszą. Ale przecież e, tak na logikę, no to ta technologia spokojnie dawałaby się przeprowadzić w praktyce, nawet jeżeli nie zginiesz. Czyli innymi słowy, może istnieć Twój klon który jest w świecie Gwiazdy Pandory uważany za wiarygodnego, za wiarygodną ciebie, może istnieć, nawet jeżeli nie zginiesz. To jest bardzo ciekawe zagadnienie, i ciekawe, czy zostanie poruszone w Gwieździe Pandory, czy w ogóle w prozie Petera. Jestem ciekawy, coś takiego było poruszone w modyfikowanym węglu. Gdzieś tam, przynajmniej na pomknięcie, się pojawiło w którymś momencie. Przynajmniej, a może i więcej, już teraz nie pamiętam. W każdym razie to jest jedna z kontrowersji, że. Jeżeli się wierzy, że osobowość może być zapisywana i kopiowana, wszczepiana do, do różnych ciał, nie postrzega się ciała jako nośnik, nie tylko to, ale do tego dodaje się tak naprawdę, że postrzega się osobowość jako dane komputerowe, które możesz kopiować, nie tylko przenosić, ale możesz też kopiować, możesz wielokrotnie je przywracać i tak dalej, no to wtedy łatwo dojść do takiego wniosku kontrowersyjnego, że jest możliwym hipotetycznie, żeby powołać do życia nawet całą grupę, osób, które będą tobą jednocześnie, te wszystkie osoby będą tobą, no i co wtedy, to jest kontrowersja jedna taka do rozwiązania gdzieś tam przez czytelnika, coś takiego, w Dune'ie podobna bardzo kontrowersja praktycznie, dla mnie y, podobna kontrowersja, że w ogóle można zapisać osobowość y, w, w czymś, w czymś i ją przywracać. Dlaczego to dla mnie jest kontrowersyjne? Jeszcze z jednego powodu. Przede wszystkim, nadrzędny powód, dla którego te kwestie są dla mnie kontrowersyjne, czy to Duny, gdzie osobowość jest zapisywana w DNA, może być przywrócona w formie klona, tak zwanego goli, czy, czy w Gwieździe Pandory, gdzie mamy rejuwenację, przywracanie, ożywianie, tak zwane przywracanie skopi zapasowej, w cudzysłowie przywracanie, i mamy niby Ciebie, wiarygodnego, wiarygodną. To przede wszystkim jest to dla mnie kontrowersyjne, dlatego, że w obu tych koncepcjach obie te koncepcje, coś co nazywamy własną jaźnią, esencją nas nasza osobowość, my świadomość, świadomi my jest sprowadzone do czegoś bardziej materialnego chciałoby się rzec bardziej materialnego dlatego, że czy to DNA no to, to są jakieś tam cząstki, jakieś molekuły coś biologicznego czy to ten zapis wspomnień, no to to jest z pewnością zapisywane w formie elektronicznej. Czy, czy jakaś może nawet technologia jakiegoś krystalicznego zapisu, być może już teraz nie pamiętam, ale chyba coś takiego tam było, że już nawet przeszli na zapis w kryształach. Tak, to dosyć prawdopodobne, gdyż już w zmarnotrawionej młodości też te kryształy pamięci krystaliczne się pojawiały, więc no dobra, niech będzie nawet zapisywane w kryształach, no ale to nadal jest coś materialnego. Gdzie w tym wszystkim jest dusza? Dusza. Ja jestem zdecydowanie, jak myślę o esencji yy, esencji Ciebie, mnie, esencji nas, yy, mój Twój świadomy byt, osobowość, nasza osobowość, kim jesteśmy, to postrzegam bardziej tą esencję nas, nas samych jako coś niematerialnego, jako coś ponad materię, ponad przestrzeń, ponad czas. Coś, coś, to jest ponad tym wszystkim. I tylko jakby, w cudzysłowie, rzecz interferuje z tą płaszczyzną fizyczną na zasadzie podobnej w uproszczeniu, na jakiej fale radiowe są obecne w naszej przestrzeni. Można je odbierać na przykład odbiorniczkiem radiowym, czy, czymś, czy internet po prostu. Przez wi gdzieś lata w powietrzu, Ty go odbierasz powiedzmy na notebooku, czy na smartfonie. Ale ten internet jest wszędzie w powietrzu. Masz smartfona w dłoni, możesz go, w cudzysłowie, odebrać. Możesz korzystać z tego obecnego internetu, który jest gdzieś tam w powietrzu. Yy, i, ale to, że Ty go masz, ten internet, na swoim smartfonie teraz w dłoni, to nie znaczy, że on jest częścią tego smartfona. On po prostu jest odbierany. Jeżeli zniszczysz teraz tego smartfona, to ten internet tak naprawdę nadal będzie w tym powietrzu wokół Ciebie i z pewnością o tym wiesz. Wystarczy kupić sobie nowego smartfona, wejść do tego samego pomieszczenia, wpisać to samo hasło do Wi-Fi powiedzmy i, i działa nagle znikąd. Także mamy ten niematerialny charakter tej esencji. Tak postrzegam nasze jestestwo, to co niektórzy nazywają duszą. Niekoniecznie wcale powiązanego z ciśle, że musi to być powiązane z religią. Ja to po postrzegam nawet poza wszelkimi religiami, że tak czy owak esencja... Esencja bytu, my to, kim jesteśmy, to jest przede wszystkim jakby tak ściągać kolejne warstwy, niczym warstwy cebuli w celu, z celem dotarcia do największej esencji, najbliższej nas. To najbliższe prawdy by było to, czego po prostu nie widać, co nie jest materialne, świadomość świadomość i dopiero obudowana wokół tej świadomości pewna osobowość, charakter, tożsamość, przez którą ta świadomość spogląda, jakby postrzega niczym przez pryzmat i doświadcza. Ale to wszystko jest domena w ogóle poza przestrzenna, poza czasowa. Czyli to, ta świadomość, charakter, osobowość, tożsamość, te kwestie to nie są kwestie materialne. To nie są cząsteczki, to nie są y, impulsy, to cząsteczki impulsy są w odbiornikach, czyli w tym postrzeganiu, w tym modelu postrzegania tego, kim jesteśmy, kim jest człowiek w swojej największej i najbliższej esencji, to kwestie typu smartfon, czy, czy ciało, mózg, czy, czy DNA, to są wszystko odbiorniki, nawet nie nośniki, tylko, żeby być bardziej precyzyjnym, odbiorniki. Takie, takie odbiorniki, które są jednocześnie nadajnikami, żeby być jeszcze bardziej precyzyjnym. Ale teraz skupmy się na tym, że to są odbiorniki. Czyli, czyli yy, mózg, jeżeli pełni jakąś rolę względem świadomości i tożsamości, to ja to postrzegam w ten sposób, że pełni rolę polegającą analogicznie na tej, którą pełni smartfon w relacji z internetem. Odbiera świadomość z przestrzeni, w cudzysłowie z przestrzeni, tak naprawdę z innego wymiaru, pozaprzestrzennego. Poza czasowego. odbiera tam świadomość, która się ogniskuje, jak gdyby w tym konkretnie punkcie ogniskuje się, znowu nie mylić, że się znajduje w tym punkcie, tylko ogniskuje się w znaczeniu, że zyskuje wgląd w ten konkretny punkt. Jakby patrzeć w konkretny punkt, na przykład patrzysz sobie przez Judasza w drzwiach i masz wzrok zogniskowany na konkretnej przestrzeni przed Tobą, no to na tej zasadzie świadomość, tożsamość przechodząca przez czyniś mózg znowu w wielkim uproszczeniu kolokwialnym, pospolitym mówię, ehm, ogniskuje swoją uwagę na, na tym konkretnym doświadczeniu za sprawą tych narzędzi, przestrzeń fizyczna, wymiar fizyczny, Twoje ciało czy tam moje ciało i itd. Ale, jest, ale w tym postrzeganiu mózg to jest tylko odbiornik. Znowuż, czyli DNA, jeżeli by odzwierciedlało w jakikolwiek sposób osobowość i tak dalej, to też jest tylko odbiornik, coś takiego, że, że ym, ta interferencja świadomości i tożsamości zostawiła pewien odcisk na, na molekułach, na komórkach i tak dalej, ale ten odcisk to jest tylko ślad stopy, z którego nie da się przywrócić realnego bytu świadomego. To jest tylko ślad, to nie jest Twoja esencja, to jest tylko ślad, jaki po sobie zostawiła, odcisnęła, ale to nie jest Twoja esencja, to nie jesteś Ty. Ta esencja jest w ogóle nieosiągalna w sensie takim, żeby można było ją zamknąć, skopiować, czy nawet już nie mówiąc o wielokrotnym kopiowaniu w nieskończoność i tak dalej. Natomiast co mnie jakby frapuje niepokoi, to to, że w koncepcie Diuny zarówno jak i tutaj właśnie w koncepcie rejuwenacji u Pitera. To, kim naprawdę człowiek jest, zostało jednakowoż sprowadzone do bardziej materialistycznego charakteru. Gdzie nie ma w ogóle tej płaszczyzny duchowej w tym, zupełnie. Ciało jest nośnikiem, ale tak naprawdę, właśnie, właśnie nośnikiem, nie odbiornikiem, tylko nośnikiem. Czyli, że możemy Ciebie wyjąć z tego ciała. Możemy z Tobą zrobić co chcemy, możemy Ciebie kopiować, modyfikować, przywracać I, i mamy Ciebie po prostu, mamy Ciebie, teraz mamy nowy wymiar dotknięcia Ciebie, nie tylko możemy wziąć Ciebie i na przykład objąć, przytulić Twoje ciało, ale i możemy wyjąć esencję Ciebie z Twojego ciała, możemy to zrobić i zapisać ją na jakiejś krystalicznej dyskietce, w jakimś kryszale powiedzmy, czy w ogóle w czymś innym, w diunie, w jakiejś probówce, żeby później zrobić gole, czy, czy ożywić w, w świecie Petera Hamiltona. Możemy to zrobić i generalnie, jeżeli możemy to zrobić, jeżeli ztykamy się z taką koncepcją, to jest to jednocześnie koncepcja, która sprowadza całe jestestwo, w ogóle eliminuje z jestestwa człowieka yy, z tego, kim jesteśmy, aspekt duchowy. Nie ma duchowości ponad znaczenie metaforyczne, czyli jeżeli duchowość, to wrażenie że duchowość jest tak naprawdę impresją, jest tak naprawdę rodzajem wrażenia zmysłowego, niczym więcej, niczym specjalnym ponadto. Natomiast my jako my tak naprawdę jesteśmy, jesteśmy jakąś tam złożoną kombinacją chemiczną, impulsów chemicznych, elektrycznych, yy, jakichś biologicznych, i może jakichś kwantów do tego, DNA, yy, takie rzeczy. Czyli stricte materia całkowicie wymazuje aspekt duchowy. I to jest ta największa kontrowersja, o której chciałem też właśnie opowiedzieć. Chciałem ją zaakcentować, zarysować dzisiaj w MOLIUM przy okazji właśnie omawiania tych różnych wizji nieśmiertelności, że, że potrafi się pojawić w tym właśnie takie podejście, które w ogóle nie uwzględnia duchowego charakteru człowieka. Oczywiście każdy może patrzeć na to w różny sposób, ale jeżeli postrzegasz, Siebie, czy, czy w ogóle nas, za istoty, które, których jakby natura jest duchowa, że, gdzie duchowość nie jest tylko wrażeniem, czy też złudzeniem, co tak naprawdę jest prawdą, a bardziej jakby podrzędne jest to, co fizyczne. Duchowość jest tą główną domeną. My mamy charakter duchowy. Co za tym idzie? nieprzestrzenny, nieczasowy, tylko duchowy. Jeżeli tak to postrzegasz, no to masz pewien rozdźwięk pomiędzy własnym postrzeganiem, a postrzeganiem przedstawionym we wszechświecie Dune'y, we wszechświecie Pitera. Taka ciekawostka, takie przemyślenie, jedno z najbardziej ważkich dla mnie przemyśleń powiązanych z tymi koncepcjami science fiction. To właśnie ta kontrowersja tożsamości, czy, czy świadomości, czy, czy bytu, jestestwa naszego własnego, jak ono jest definiowane w tych powieściach, a jak ono może być definiowane, jeżeli, jeżeli bardziej postrzegasz to jako kwestię duchową, że, że nasze jestestwo ma charakter przede wszystkim duchowy, nie ma materialnego charakteru, jest zupełnie inna relacja pomiędzy duchem a materią. To jest ta podstawowa różnica, czyli jakby tak skrócić, różnica polega na tym, że w jednym postrzeganiu mamy ducha, który wpływa na materię. Materia jest w tym ujęciu tylko co najwyżej odbiornikiem, radio... Na radio na nadajniku, odbiornikiem. Natomiast drugie podejście, to jest podejście, w którym materia jest, e, nie ma w ogóle prawdziwego, być może nawet w ogóle, aspektu duchowego. Materia jest nośnikiem. I to, co, e, to, co w sobie nosi, można wyjąć, e, można z tym różne rzeczy robić. I to nadal jest w tej domenie materialnej. To jest po prostu inny komponent, ale też jakby w domenie materialnej. Czyli nie, nie mieszamy w to w ogóle aspektu duchowego, czyli zupełnie no dusza, dusza, gdzie tu miejsce na duszę znowuż pozostaje, wziąć ją w cudzysłów i określić mianem złudzenia. Także to jest takie jedno z najbardziej ważkich przemyśleń dotyczących um, tych konceptów nieśmiertelności i różnych jakby konsekwencji tegoż, czy tychże, um, ale jeszcze tak naprawdę nie przeszłem do Dmitriego, zaraz przejdę. Jeszcze, czy jeszcze coś powiem w kwestii wizji nieśmiertelności przedstawionej u Petera? Hamiltona. Ha. Myślę, że to będzie wszystko. Tak generalnie wygląda. U Pitera Hamiltona co jest jeszcze istotne, jeżeli odnieść, zaczynać już to odnosić do Dmitriego, to to, że u Pitera, przynajmniej w Gwieździe Pandory, odniosłem takie wrażenie, że, że jak już wspomniałem, ta nieśmiertelność, jaką ludzie uzyskują poprzez rejuwenację, jakby wrosła już jak najbardziej w coś oczywistego, powszechnego. To już nie jest jakiś wow, efekt, to jest po prostu coś powszechnego, jak jedzenie śniadania całkowicie, na co dzień. Nie robi się w wokół tego żadnej sprawy, wydaje się, że to nie wywołało jakichś w ogóle konfliktów, niczego. Bardzo interesujące, po prostu sobie funkcjonuje, spokojnie i już, po prostu sobie funkcjonuje. Jeszcze przypomniała mi się na koniec, to jeszcze powiem, zanim przejdę do Dmitriego, ciekawa właśnie rzecz, implikacja jeszcze na koniec, chyba taki, taki smaczny konsek dla Ciebie, bo wspomniałem, że możesz sobie w świecie Petera selekcjonować własną pamięć i na przykład odłożyć część do sejfu i wtedy nie masz do niej w ogóle dostępu, jakby ona nie istniała, w sensie na co dzień, chyba że chcesz się udać do tej kliniki, otworzyć sobie ten sejf i ściągnąć z powrotem. Ale tak generalnie idea jest taka, zamysł jest taki, że odstawiasz sobie sporą część tej pamięci, szczególnie po wielu już rejuwenacjach, wielu przeżytych tych życiach. Odstawiasz sobie, żeby Cię to nie obciążało, nie dekoncentrowało Ciebie, tylko żeby było łatwiej się skupić na aktualnych sprawach, aktualnego życia, być bardziej efektywnym czy efektywną. No to zostawiasz sobie tylko robocze rzeczy. Całą resztę przechowując w tym właśnie sejfie, w tej kopii zapasowej. Ciekawą bardzo implikacją tego jest to, że można sobie na przykład popełnić przestępstwo i wymazać pamięć tego przestępstwa. W ogóle zniszczyć, nawet niekoniecznie robić kopię za zapasową, co można po prostu w ogóle zniszczyć, skoro można zrobić kopię, skoro można różne rzeczy robić z tym, no to oczywiste, że można też usunąć z siebie pewne wspomnienia. Znowu, co mi się kojarzy, taka luźna dygresja, luźne skojarzenie, to usuwanie wspomnień było przedstawione w takiej koncepcji Nightflyer. Gdzieś tam jako wątek dalszy, poboczny, mocno poboczny, jako taka ciekawostka, ale było. Eee, kolejny serial science fiction, chyba też Netflixowy: Nightflyer. Taki dosyć ponury, mroczny, miejscami psychodeliczny, statek kosmiczny. Eee, tam nie ma Space Opery. Ciekawa produkcja, jeżeli lubisz mroczne klimaty. Potrafi intrygować, potrafi absorbować, zaciekawiać. Coś się mrocznego zdarzyło nie wiadomo co. Eee, no i załoga przez to przechodzi, rozwiązuje też jakby w kameralnym eee, otoczeniu. Muszą rozwiązać zagadkę, ciekawe koncepcje tam obecne, ciekawie też jakby rezonują gdzieś tam ze starym y, pierwszym obcym, pierwszą częścią serii obcy, y, a może nawet nie pierwszą, chyba trzecią, trzecią, gdzie mamy osobę, która się podpina, y, podpina pod komputer i wchodzi do wirtualnego świata, do, do wewnątrz jakby komputera, coś takiego przecież mieliśmy w obcym z Winona Ryder, młodą, młodą Ha. Takie ciekawe skojarzenie, jeżeli pamiętasz, tutaj mamy jakby rewitalizację tego konceptu, bardziej już niemalże podchodzącą pod cyberpunk, ale, ale mamy w tym Nightflyerze kolejna ciekawa produkcja, jeżeli lubisz science fiction. I tam właśnie w którymś momencie mamy też taki motyw, że mamy taką parę, że mąż wyleciał w kosmos, żona została na ziemi, córka zginęła. Ciężkie wspomnienie dla nich, w związku z czym ta jego żona, która została na ziemi, żeby po prostu tak bardzo nie cierpieć, to sobie zaczęła usuwać systematycznie, jedno po drugim wspomnienia, zostawiając tylko jakiś meritum niezbędne, które uznała, że to chce zostawić, ale jak najwięcej usunąć, żeby po prostu ją nie bolało. To nie wynikało z cynizmu, tylko z prostego bólu. Więc mogła to zrobić, mogła usunąć z siebie e, część e, sporą tego ładunku emocjonalnego wypływającego z tych wspomnień, w... po prostu usuwając te wspomnienia I, i później żyć jakby nic się nie stało, niemalże, przynajmniej mając tylko fakt pamięci, ale już nie czując w ogóle tego, tych emocji z nim związanych, coś takiego, taki koncept. I więc teraz w świecie Pitera mamy też w ogóle taki wątek, gdzie mamy przestępcę, który po prostu, no żeby za bardzo nie spoilerować, no to może nie będę wnikł, że mamy jakiś wątek, ale jest możliwym wymazanie sobie z pamięci faktu, popełnienia przestępstwa. Dlaczego to ma spore implikacje? Dlatego, że wtedy taki, taka osoba, która jest podejrzana, ona jest całkowicie wiarygodna. Ona niczego nie ukrywa, nie kłamie, nie, jest, nie, nie musi w ogóle obierać pokorowej miny, bo ona sama nie wie, że popełniła przestępstwo. Nawet tego po prostu nie pamięta, nie wie, nie jest tego absolutnie świadoma, więc jest w stu wiarygodna i mamy więc zupełnie potrzebę innej metodologii kryminalistycznej, żeby, czy detektywistycznej, żeby dociec to tak naprawdę popełnił przestępstwo. Jeżeli same, sami, powiedzmy, kryminaliści mogą jawić się całkowicie wiarygodnie nawet dla samego siebie. Bez żadnej psychozy, bez żadnych zaburzeń psychicznych. Po prostu wystarczy wymagać sobie te wspomnienia. Już ta osoba nie ma żadnej świadomości, absolutnie, że popełniła przestępstwo. Może nawet uważać, że nigdy w życiu by się na coś takiego nie zdobył. Także kolejna ciekawa implikacja. I koniec. Koniec Petera Hamiltona. Przejdźmy do... Dmitriego, co właśnie powiedziałem, że ciekawie harmonizuje. Znaczy nie tyle harmonizuje, co ciekawym odniesieniem względem Dmitriego ze strony Pitera jest to, że u Pitera cała ta koncepcja nieśmiertelności wyglądało na to, czy wygląda na to, że dosyć dobrze się wplotła w codzienność, w życie ludzi, w całą tą historię człowieczeństwa, w rozwój człowieczeństwa. Dosyć dobrze się wplotła. Jakoś to gładko przeszło i, i ludzie zyskali Tą upragnioną nieśmiertelność w praktyce jako coś powszechnego i oczywistego. Wydaje się, że bez perturbacji. Po prostu jest i już. Nie ma perturbacji, nie ma nawet przynajmniej przynajmniej na tym etapie lektury, który mam aktualnie w gwieździe Pandory nawet nie zetknąłem się z jakimś odłamem anarchistów, tak jak w tym adwitam, którzy by byli przeciwko temu. Nie po prostu mamy. I już funkcjonuje spokojnie. Ciekawe, dlatego że u Dmitriego Glukowskiego w powieści pod tytułem Future mamy zgoła odmienną sytuację. Mamy nieśmiertelność, czyli ludzkość też doszła, dotarła na tym ziemskim tym razem podwórku stricte do tego, jak osiągnąć nieśmiertelność. Mamy nieśmiertelność, ale autor wziął jeszcze pod uwagę taką koncepcję jak przeludnienie. Jeżeli więc mamy nieśmiertelność, no to, to ta nieśmiertelność może znacząco zagrozić, w po, porównaniu, jakby w powiązaniu z tym, że ludzie się przecież jednocześnie ma, rozmnażają, no to to może być poważnym zagrożeniem, jeżeli chodzi o kwestię przeludnienia. Być ciekawe, czy powodem, dla którego nie ma czegoś takiego w świecie, Pitera jest ta ekspansja ludzi, że oni nie muszą się tak naprawdę skupiać na jednej planecie Ziemi, tylko oni już dawno eksplorowali kosmos i wiele planet tak naprawdę zajmują, więc kto wie, być może to jest powód, dla którego nieśmiertelność nie stała się problematyczna. Jakoś to przeszło, wystarczająco szybko ludzie podbili inne światy, opracowali technologię pozwalającą im na tych innych planetach mieszkać, żeby problem przerudnienia ich nie dotyczył. Natomiast w świecie future Dmitriego mamy ten problem przeludnienia, a więc pojawił się poważny, poważny, poważny bardzo zgrzyt pomiędzy tym przeludnieniem a nieśmiertelnością. sprawdzam sobie, jak to idzie. Dobrze idzie nagrywanie. Ok, więc pojawił się poważny zgrzyt i trzeba było coś z tym zrobić. No, rezygnować z nieśmiertelności ciężko, bo to przecież takie kuszące więc trzeba było zrezygnować z czegoś innego. No jeżeli nie z nieśmiertelności, no to pojawia się naturalna konkluzja, że ostatnią rzeczą, z której można zrezygnować, żeby problemu nie było, no to jest po prostu zrezygnować z prokreacji, z potomstwa właściwie. Z potomstwa, zrezygnować z potomstwa, albo przynajmniej bardzo mocno je ograniczyć. No i to się okazało tym gwoździem konfliktu, Całego tego społeczeństwa w powieści Future Dmitriego właśnie to y, ugodzenie w potomstwo, zabranie człowiekowi naturalnego prawa do rozmnażania się, do przedłużania nawet może przedłużania gatunku może nie tyle do przedłużania gatunku ale co do macierzyństwa, ojcostwa, całego tego doświadczenia y, jak to jest posiadanie w stosunku sensie, posiadania dziecka, wychowywania dziecka czy dzieci, rodziny. To, to wszystko musiało być przemodelowane, przedefiniowane. Co ciekawe, w świecie Dmitriego nie mamy poglądu, który rozpościera się spójnie na całą planetę, tylko jest to pogląd, pogląd który jest obecny w Europie, natomiast w Pan Ameryce tak zwanej mamy zupełnie inne poglądy, gdzie nieśmiertelność, gdzie generalnie tam do nieśmiertelności e, ludzie podeszli w inny sposób, uznając ją za przywilej dla elit, za e, jakby usługę premium, czyli potrzebujesz mieć dużo pieniędzy, albo potrzebujesz być kimś, haha, żeby, żeby sobie móc w ogóle pozwolić na to, a tak no to po prostu generalnie żyjesz normalnie, tak jak zawsze żyjesz, umierasz, ale możesz mieć dzieci. Natomiast w Europie, w Europie podeszli do tego inaczej. Szczycą się tam, że każdy ma dostępną nieśmiertelność, jest to pospolity towar, pospolita usługa, powszechna, oczywista, ale właśnie jakby jednocześnie narzucono ludziom tą cenę, jaką trzeba płacić za tą powszechnie dostępną, pospolitą nieśmiertelność, która polega na odebraniu ludziom generalnie prawa do posiadania potomstwa. Prawie całkowicie, prawie całkowicie, bo tam pewne obostrzenia, ograniczenia są, ale generalnie w sporej mierze coś takiego jest niedopuszczalne więc jeżeli zdarzy się, że ktoś złamie prawo i postanowi mimo wszystko mieć dzieci, no to taki ktoś, takiemu komuś jest odbierana nieśmiertelność. To jest ciekawa perspektywa, że każdy ma nieśmiertelność, ale jak ktoś złamie prawo w ten sposób, że będzie chciał poza prawem mieć dzieci, czy przekroczy jakieś tam limity, no to zostaje odebrana jednemu z rodziców e, nieśmiertelność i on po prostu wtedy w trybie przyspieszonym umiera. E, robiąc jak gdyby miejsce, być może o to chodzi, dla, dla tej nowej istoty, która właśnie pojawi się na świecie. Coś takiego. On dosyć kontrowersyjny koncept, który godzi, no, stoi dosyć ością w gardle, żeby tak rzec, w e, sporej ilości ludzi. Y, powoduje to różne właśnie tarcia i generalnie taką kotłowaninę mamy, mamy anarchię, mamy różne zgrupowania y, różne podejścia i mamy wręcz oficjalną taką y, policję jak gdyby która, która służy do, do zajmowania się tymi sprawami, czyli do wykrywania nielegalnej ciąży na przykład i do zajmowania się tym, czyli, czyli ym, odbierają nieśmiertelność jednemu z rodziców i zabierają, powiedzmy, takie dziecko y, niezgłoszone prawnie przez rodzica do tak zwanego internatu, żeby wychowywać je na y, jednego ze swoich, czyli y, pracownika tejże specjalnej, tak bym rzekł, policji, specjalnego oddziału, y, który sam siebie zwie nieśmiertelnymi i tenże oddział y, właśnie ma taką czarną robotę, polegającą właśnie na tym, taką nie, tą niewdzięczną pracę, żeby właśnie pilnować, żeby ludzie płacili faktycznie tą cenę za, za tą powszechną nieśmiertelność. Czyli kontrowersja, kontrowersja dosyć. Um, dużo kotłowaniny, taki, Takie podejście do nieśmiertelności. Czyli w tym świecie nieśmiertelność nie jest... Tam bardziej u Pitera ma się takie wrażenie, że nieśmiertelność faktycznie... Udało się zrobić z nieśmiertelności coś, co faktycznie usprawnia życie i się dobrze wpasowuje w to wszystko. Natomiast w powieści Dmitriego można mieć zgoła odmienne wrażenie, że absolutnie nie udało się zrobić z nieśmiertelności czegoś, co polepsza byt ludzi, tylko wręcz odwrotnie. Ta nieśmiertelność sprawiła, że ludzie się podzielili mocno, zaczęli występować przeciw sobie, zaczęli żyć w strachu. Nowym w ogóle. Społeczeństwo takie dosyć pod ciśnieniem, że tak powiem, powstało. Dzięki tej nieśmiertelności wcale nie, nie powstał raj. Co więcej, mimo tych jakby usilnych starań rządu, żeby, żeby jakoś ograniczyć to przeludnienie, i tak w sporej mierze się nie udało tego zrobić, więc aktualny stan nie wygląda za dobrze. Ludzie żyją generalnie w takich malutkich kliteczkach. A jeżeli nie staćcie na to, to w ogóle duszą się po wiele osób na jakimś w ogóle niewyobrażalnym metrażu małym, gdzie grunty w ogóle poza, gdzie żyje się w biurowcach, żyje się w betonowych konstrukcjach, coś takiego jak, jak ziemia, jak horyzont, to w ogóle abstrakcja, bo wszystko, po prostu wszystko jest zagospodarowane tak mocno w Europie trasy komunikacyjne pomiędzy, tunele pomiędzy, powiedzmy, pomiędzy wieżowcami, albo się lata w powietrzu, ale generalnie przestrzeni na samej ziemi, na, po, na pułapie terenu tam przestrzeni nie ma, więc jak ktoś chce mieć jakąś otwartą przestrzeń, no to oczywiście tylko elity najbogatsi i nie, nie na ziemi, tylko na dachach tych wieżowców, robią sobie konstrukcje i mogą wtedy coś widzieć więcej. Mogą mieć przede wszystkim tą otwartą przestrzeń, ale mamy tą zredefiniowaną egzotykę, że w tamtym świecie, w tamtej rzeczywistości egzotyczne jest widzenie horyzontu, egzotyczne jest widzenie prawdziwej jakby powierzchni Ziemi, gdzie na takie cele robi się rezerwaty wewnątrz budynków, wchodzi się do odpowiednio wielkiej sali, gdzie nie widzisz w ogóle, że to jest sala. Wchodzisz i myślisz, że jesteś w jakiejś przestrzeni, jest to tak zaaranżowane bardzo realistycznie wyglądająca makieta, dźwięki, wrażenia wizualne, jakieś tam projekcje e, e, ewentualnie jeszcze do tego, hologramowe może, czy, czy naścienne. I to wszystko ma sprawiać wrażenie, że na przykład spacerujesz sobie po wzgórzach Toskanii, podczas kiedy tak naprawdę przebywasz w zamkniętym pomieszczeniu, może w jakimś tam nawet podziemnym, e, na podziemnym piętrze jakiegoś wieżowca. I tak to ponuro, smętnie e, z uwierzchno wygląda w tej, w tej wizji nieśmiertelności, do czego, do czego to doprowadziło. Czyli innymi słowy, tak sobie zostawiając Dmitriego z future powieścią oraz Petera Hamiltona z gazą Pandory, mamy zgoła, zgoła inne, taki ciekawy kontrast Dotyczący tego samego jednego tematu. Tu nieśmiertelność, tam nieśmiertelność, ale zupełnie inne kierunki, w których ludzie poszli, w których ludzkość poszła, wdrażając tę nieśmiertelność we własną codzienność. Okazało się, że w zupełnie innym kierunku to podążyło. Chociaż właśnie, tak jak już wspomniałem wcześniej, być może to jest kwestia tego, że właśnie u Pitera wcześniej wylecieli z ziemi, <zyskali>, zyskali więcej miejsca, więc nie było możliwości, żeby żeby stworzył się taki konflikt na, na kanwie przeludnienia, Może o to chodziło. Ale z drugiej strony, z drugiej strony trochę dziwne, że, że ludzkość z czasów Future Dmitriego nie skierowała jeszcze swojej uwagi w kosmos. To jest dziwne. Chociaż z drugiej strony może nie tak dziwne, bo znowuż, jak wspomnimy nawet jeszcze w Zmarnotrawionej młodości, czyli tym prequelu, już tam Peter sam wspominał, że o wiele więcej uwagi ludzkości angażuje zagadnienie nieśmiertelności niż właśnie ekspansji w kosmos. Dlatego, że ekspansja w kosmos nie wyleczy ich z ich własnego przelotnego charakteru bardzo ulotnego, jestestwa. Dlatego skierowali summa summarum swoją uwagę przede wszystkim właśnie w kierunku nieśmiertelności. Taka ciekawa konkluzja, więc to też może tłumaczyć, dlaczego w świecie future Um, nie skierowali w kosmos. Chociaż no już jeszcze z trzeciej strony, przecież tam już tę nieśmiertelność mają od pewnego czasu, więc mogliby jednak mimo wszystko zrobić. Trudno powiedzieć, jak? Może za mało czasu? Generalnie, tak czy owak, jednak ciekawy kontrast tworzy się pomiędzy tymi dwoma opowieściami, dwoma różnymi wizjami nieśmiertelności ludzkości. Także tyle chciałem powiedzieć, jeżeli chodzi o takie luźne słowo refleksji na temat tandemu nieśmiertelności. Ha na bazie powieści Feature Dmitriego Gukowskiego oraz Gwiazdy Pandory Petera Hamiltona w Polsce wydanej w dwóch tomach. Przypomnę, um, pierwszy tom pod tytułem Ekspedycja i drugi pod tytułem Inwazja w oryginale jako jeden tom Gwiazda Pandory. Natomiast teraz e, chciałbym przejść do ciekawostki właśnie, o której wspominałem gdzieś tam wcześniej, w dzisiejszym Mulium. Ciekawostka taka ogólno uniwersalno-literacka hmm, rzekłbym. I chciałbym opowiedzieć po Tobie kilka słów o czytaniu książek wspólnie. Hmm. Najlepiej właśnie tutaj mamy w domyśle, na myśli <głosyna> własną drugą połowę, własną partnerkę czy własnego partnera. Jeżeli oboje um, jesteście zainteresowani czytaniem książek, że tak taktujmy, czy lubicie to, a może nawet bardzo, to może być interesującym konceptem czytanie książek razem. Ja to odnajduję dosyć wartą uwagi, aktywnością, dlatego że mi się podoba, że ona wiąże w sobie dwie kwestie. Z jednej strony czytasz książkę dwa razy szybciej, czytacie książkę, bo właściwie, znaczy, czy ja wiem, może, może czy to jest dobre porównanie, że dwa razy szybciej, ale czytać ją wspólnie. Czyli generalnie, kiedy jedna osoba czyta, może to mam na myśli, mówiąc dwa razy szybciej, że moja podświadomość mówiąc te słowa, "haha" przytaczając je mi do ust, miała ja na myśli, że kiedy jedna osoba czyta, druga nie musi tego robić. I na tym polega to przyspieszanie. Więc generalnie jest to taka oszczędność, ale to też jest co ważne, Wspólna aktywność, czyli wiesz, tradycyjny koncept czytania książki polega na tym, że czytasz ją samodzielnie, samemu. Czy to masz w dłoni książkę, czy to masz w dłoni smartfona, tablet, czy nawet może na komputerze sobie czytasz, a może puszczasz na słuchawkach, audiobooka, to generalnie jest to aktywność sam na sam z książką. Jesteś tylko ty i książka. Natomiast kiedy czytacie razem sobie to jest to aktywność, która dodatkowo włącza drugą osobę e, ważną, bliską Twojemu sercu powiedzmy e, Twojego partnera, partnerkę i wówczas e, czytacie książkę razem, czy to Ty czytasz, czy to Twój partner, partnerka to wówczas jest to rodzaj wspólnej aktywności czyli jest to aktywność coś co robicie razem Czyli już, już więcej książka nie musi separować, nie musicie się oddzielać, tylko jest to jeszcze jedno poletko, na którym możecie być razem. Być może ucieszysz się z tego powodu. Ja na przykład bardzo lubię jak najwięcej czasu spędzać z moją drugą połową. Więc jeżeli, jeżeli mogę w ten sposób czytać książkę, że nie muszę robić tego sam, tylko możemy robić to razem i razem z tego profitować, to, to jestem ucieszony że takie coś jest możliwe. Podoba mi się bardzo ten koncept, że takie coś jest w istocie możliwe, że można czytać razem. I też dlatego coś takiego praktykujemy od dawna i chciałem właśnie Tobie opowiedzieć, że być może coś takiego mogłoby się spodobać również i Tobie. Taki koncept, y on wnosi też dodatkowo jakieś dodatkowe atuty, że daje pewną przestrzeń do rozmowy że można od razu na bieżąco jest łatwiej porozmawiać sobie, czy to po, po lekturze, czy nawet w trakcie dzielić się na żywo, na bieżąco przemyśleniami między sobą i to też jest dodatkowy dialog. To jest taka aktywna lektura w ogóle się z tego wyłania, nabierająca nowego wymiaru że przemyśleniami możecie się dzielić na bieżąco, nie tak jak na przykład teraz nagrywam Mulium, czyli już po jakimś tam fakcie przeczytałem i nagrywam, tylko w trakcie czytam i od razu dzielę się przemyśleniami na bieżąco. Jak mi coś przychodzi na myśl, to przerywam na chwilę, dzielę się z moją drugą połową albo ona się ze mną dzieli i sobie tak rozmawiamy na bieżąco. Czy powiedzmy, jeżeli książka jest opatrzona jakimiś materiałami graficznymi, jakieś zdjęcia, ilustracje, coś powiązanego z treścią, czasem tak jest, to sobie na przykład razem oglądamy, razem komentujemy, razem dyskutujemy. To może w ogóle odsłonić, rozpostrzec przed Tobą nowy, szerszy wymiar doświadczenia lektury. Taka multimedialna książka w nowym rozumieniu słowa. Multimedialna. Gdzie, gdzie ta definicja multimedialności jakby sprowadza się do tego, że oboje jesteście w to zaangażowani w czasie rzeczywistym, komentujecie na bieżąco. Dzielicie się przemyśleniami na bieżąco. Ta książka staje się żywsza wówczas i bardziej do Was dociera, bardziej może do Was dotrzeć, że tak powiem. No i przede wszystkim jesteście razem cały czas. Jest to wspólnie spędzony czas. To jest w ogóle piękne w tym też. Także ja, ja praktykuję to od dawna, właśnie my praktykujemy to od dawna. Czytaliśmy sobie przez telefon, czytaliśmy sobie osobiście, przebywając w tym samym pomieszczeniu. Hmm, czytaliśmy z komputera, czytaliśmy z prawdziwej książki, czytaliśmy ze smartfona <głos> i tak różnie robimy generalnie, także ja miło to wspominam, że, że nawet gdzieś tam kiedyś przez telefon, jeszcze, nawet przez telefon czytaliśmy sobie książki, hmm, bardzo miło to wspominam. Były też takie czasy, kiedy kiedy zasypiałem podczas słuchania takiej książki, powiedzmy, film mi się urywał, ale to, to też, też było coś w tym w ogóle. Taki, jakby bardziej ludzki wymiar audiobooka. O, mówię bardziej ludzki, dlatego że taki konwencjonalny audiobook znowu nie to czyta tobie po prostu nagranie. Natomiast tutaj to jest prawdziwe. Czyta tobie druga połowa, albo ty czytasz jej, Wam. Um, I zawsze łatwiej się cofnąć w ogóle. No, nie zużywa to baterii. Ha, ha, ha. Ale przede wszystkim, jakby miał wskazać największy walor. Takiego modelu to bym powiedział, że największym walorem takiego modelu jest dla mnie to, czy w moim odczuciu jest to, że jest to doświadczenie lektury, które już przecież samo w sobie jest wartościowe, które dodatkowo jeszcze nawet wzbogacacie tym, że doświadczacie go razem, że angażujecie się w to wspólnie. I, I to jest dla mnie bardzo duży walor, powiązanie tych dwóch kwestii ze sobą. Czyli nie, że po prostu ty i twój partner lub partnerka przeczytaliście daną książkę osobno, leżąc na przykład osobno, się zagłębiając, wchodząc sam na sam w wirtualny świat tej książki, jeden na jeden, ale zrobiliście to razem. Cały czas, od początku do końca razem. To robiliście razem, przez to przeszliście zupełnie inne doświadczenie. Jeżeli nie próbowałeś, czy nie próbowałeś tego jeszcze, to gorąco zachęcam, chociaż spróbować i zobaczyć, jak to jest, może być interesującym doświadczeniem. Z takim konceptem chciałem się z tobą dzisiaj podzielić um, jako ciekawa praktyka, mola książkowego, czytać książki razem. W takim znaczeniu, czyli kiedy czytacie ją, ją sobie. O, tak to mówimy. Także hmm, jeszcze mi, tak ciekawe, tak znowu jako ciekawostka, audiobook, sztuczny, niesztuczny, ale przypomniała mi się teraz, jak mówię to słowa, przypomniała mi się motywacja jednego z czołowych, e, undergroundowych polskich lektorów audiobooków, Mako New, który swego czasu powiedział, że jego motywacją do nagrywania mnóstwa audiobooków, które nagrał do tej pory, było właśnie czytanie, czytanie dla kogoś, że po prostu to był jego ekwiwalent. Mógł czytać, powiedzmy, dla dzieci, czy dla wnuków, powiedzmy, ten sposób, w ten sposób może to robić, nawet na szerszą skalę, to, to jest coś takiego, że, że to jest łatwiej wtedy dostępne. Jego głos nagrany zawsze do tego ma, ma się dostęp, tak jakby się miało wręcz przy sobie, powiedzmy, kogoś, kto Ci czyta. I to jest, to jest w samych audiobookach, to jest zawsze taki, taki miły walor że Który odróżnia doświadczenie audiobooka od y, książki czytanej tradycyjnie, że kiedy słuchasz książki to właśnie automatycznie możesz mieć takie wrażenie, że ktoś ją po prostu Tobie czyta i możesz, możesz w którymś momencie zdać sobie sprawę, że to jest właściwie miłe doznanie czy przyjemne. A co dopiero powiedzieć o tym, kiedy czytacie sobie razem Ty i Twoja druga połowa. Także tym akcentem chciałbym zakończyć dzisiejszy rozdział Molium. Dzisiaj wiersza tradycyjnie, który był obecny pod koniec rozdziałów, dzisiaj nie będzie, ale jeszcze pewnie się pojawią. Natomiast tyle. Dzisiaj chciałem Tobie opowiedzieć um, w kwestii takich luźnych przemyśleń. Dawno nie nagrywałem y, Molium, więc pomyślałem sobie, że wrócę, y, coś podrzucę Tobie do słuchania nowego y, ze świata y, różnorakich moich literackich przemyśleń, refleksji, dziś science fiction, ale i przemyślenia dotyczące nieśmiertelności, przemyślenia dotyczące esencji tego, kim jesteśmy, charakteru naszego, naszej tożsamości, naszego jestestwa, dusza, no i ta ciekawostka o czytaniu książek razem, nowa koncepcja, która może wzbogacić potencjalnie wasze doświadczenie twojej, twojego partnera, czy partnerki. Także dziękuję Tobie serdecznie za całą uwagę w dzisiejszym rozdziale MOLIUM, było mi bardzo miło i życzę Tobie przyjemnego poranka, dnia, wieczora lub nocy, zapraszając jednocześnie do odsłuchania kolejnych rozdziałów MOLIUM. Mówił Thomas Lee.